Znaczenie Deixaru, rozdział 11 Sztylety i miecz Kiedy jego kompan zasnął, Godir wstał i zrobił kilka kroków w kierunku lasu. Światło ognia i blask magicznego kamienia opiewały drzewo, w którym lądowały sztylety złodzieja. Cholerny Lasul, pomyślał, on i jego latające noże. Godir wygrał, ale najbardziej denerwowało go to, że wygrał przypadkiem. Sztylet, który ucił w noze Lasula, trafił tam zupełnie niespodziewanie. Złodziej, owszem, rzucił nim, ale w nasiejszych marzeniach nie myślał, że trafi. Zrobił to w akcie desperacji, podsyconym złością. Właśnie ten przypadek irydował go najbardziej. Po kilku godzinach treningu zdarzało się tak, żeby dwa ostrza rozdzierały korę drzewa. Zanim zeszło słońce, kieszonkowiec położył się spać. Jak dobrze, że nie muszę spać, tyle co on. Westchnął i zasnął zadowolony z siebie samego. Wpatroszony zając wisiał nad płomieniem ogniska. Blank, zaskoczony tym widokiem, wlasnął. Aż wszystkie pobliskie zwierzęta uciekły przerażone. Po obfitym śniadaniu młodzieńcy zaczęli się zabierać do dalszej drogi. Delikatna dłoń Blanka sięgnęła po miecz, który leżał na ziemi. Wtedy chłopak zastanowił się nad tym obrazkiem. On i miecz. Hej, Godir, po co mi właściwie ten miecz? Złodziew wbił w niego wzrok z niedowierzaniem. Jak to po co? Żeby się bronić? To chyba oczywiste. No tak, ale... Ja nawet nie potrafię go używać, więc jak mam się nim obronić? Naprawdę? Nigdy nie trzymałeś miecza w dłoni? Nie, ale używałem sierpa. Nieźle. Gratuluję. Tak jak ty powinno się wysyłać na wojnę. Na pewno byście sobie poradzili z każdym zadaniem. Więc jak? Nauczysz mnie? Zapytał złotoki Blank. Jakby tylko dla formalności. No dobra, ale i tak wiele się ode mnie nie dowiesz. Znam tylko podstawy, nie lubię miecz. Godril wziął od Blanka miecz i wyciągnął go z pochwy. Z przyzwyczajenia złapał go jak swój sztylet i ostrze znalazło się za jego palcami. Złotoki zaśmiał się ukradkiem zaraz po tym, jak jego kompan kaszlnął i złapał miecz prawidłowo. Skoro pierwszy raz spotykasz się z mieczem, to opowiem ci kilka ważnych rzeczy, drogi Blanku. Miecz może uratować ci życie, ale również je skrócić. Szanuj swój miecz, a on odpłaci ci tym samym. Ten bastard, jak widzisz, ma ostrza po obu stronach, a jego trzon jest na tyle długi, że możesz go złapać w obie dłonie. Po tych słowach, Godicz zademonstrował, jak złapać miecz w obie ręce. Chwilę później zastanowił się, po co pokazał tak oczywistą rzecz, ale kontynuował. Używaj go zależnie od sytuacji. Najważniejsze jest to, żebyś robił jak najmniej niepotrzebnych ruchów. Najlepiej było, gdybyś unikał otwartej pozycji. Przy pierwszej rzeczy, której Blank nie rozumiał, natychmiast zadał pytanie. Pozycja otwarta, drogi przyjacielu, to idiotyczna pozycja. Godir opuścił ręce, trzymając miecz i zrobił idiotyczną minę. Widzisz, to ty. W takiej pozycji nie masz czasu, aby się obronić przed ewentualnym atakiem. Najlepiej, żebyś trzymał go tak, aby. W ten sam czas mógł obronić swój siły, łeb i te wychudzone giry. Zrozumiano? Rabuś pokazał Blankowi miecz. A teraz koniec tej gadaniny. W ten sposób niczego się nie nauczysz. Czas na praktykę. Jeżeli twój półtorak choćby muśnie mnie, wygrywasz i możemy ćwiczyć dalej, ale na poważnie. Blank niepewnie złapał miecz w obie dłonie, patrząc jak Godir podrzuca swoimi sztyletami i łapie je popisowo, okręcając wokół palców wskazujących. Kropla potu spłynęła mu po policzku, spadając na trawę i łącząc się z poranną rosą. Gotowy? Spokojnie, nie mam zamiaru cię atakować. Tak jak mówię, dopiero po tym, jak udać się sięgnąć mnie tym swoim mieczydłem, na razie będę się tylko bronił. Srebrnowłosy kiwnął głową i skoczył w kierunku Godira, oddając pierwszy nieskuteczny cios zablokowany przez sztylety. Machnął mieczem kilkanaście razy, za każdym razem bez efektu. Zdroszony swoją bezradnością, zamachnął się ze wszystkich sił, jednak złodziej uniknął ataku, a miecz Blanka utknął w ziemi. — Widzisz, musisz wiedzieć, kiedy możesz sobie pozwolić na silniejszy cios. Chłopak wyciągnął miecz z ziemi i kilkukrotnie uderzył nim w Godira, a raczej w jego noże. Po chwili znów mocno walnął ostrzem zablokowanym przez skrzyżowane sztylety. Rabuś Rabusiów pchnął jego miecz tak mocno, że ten wbił mu się w ramię. — Mówiłem o tym obuślicznym ostrzu, prawda? Naprawdę, Blank, musisz uważać. Nie może, to prowadzi do sytuacji, w której twoja broń jest użyta przeciwko tobie. To chyba największa zniewaga. Rana nie była głęboka. Krwawienie dosyć szybko ustało po przyłożeniu odpowiednich roślin. Blank, przyjęty swoją nieumiejętnością we władaniu mieczem, postanowił, że każdą wolną chwilę spędzi na treningu. Rzeczywiście wymachiwał mieczem, aż powietrze świstało. Jednak przez dłuższy czas wstrzymywał się z trenowaniem razem z Godirem. Młodzi mężczyźni konsekwentnie zbliżali się ku magicznej górze. Przed zmierzchem rozpalali ognisko, łapali coś do jedzenia i trenowali, aż opadli z sił. Złodziej doszedł już do takiej wprawy w tyletami, sztyletami, że było u nimi ryby, ptaki czy żające. Blank również użył się dość szybko. Jego ruchu były coraz mniej niezdarne, a ostrze przycinające powietrze częściej brzmiało jak szybki powiew wiatru. Rzadziej jak kij mknący przez przestworze. Któregoś z wieczorów, kiedy misz sakiewek. Bawił się swoją od niedawna ulubioną grę, czyli podrzucanie żółtego walafara w powietrze i wyrzucanie sztyletów zanim upadną. Blank zaszedł go od tyłu i klasnął w dłonie zaraz przy jego głowie. Godir wysrażył się tak bardzo, że zamiast kamienia w powietrze poleciał sztylet, a walafar poszybował w stronę drzewa. Ha! Udało się! Czyś ty oszalał? Wrzasnął zdenerwowany złodziej w zielonym kubraku, po czym złapał sztylet, który prawie spadłby mu na nogę. — Wybacz, musiałem to zrobić, wydałeś się taki zamyślony. — Nie myśl ty Godir. Popatrz, popatrz, kto to mówi. Ty jesteś wielkim myślicielem, cały czas się nad czymś zastanawiasz. Daj mi czasem pomyśleć, co? Złote oczy Blanka skierowały się ku samotnemu drzewu, w które był wbity sztylet i obok którego leżał kamień tajemniczych muzyków. Spojrzał tam też Godir. Obej wzięli białe światło wypływające z Walafara i natychmiast podeszli bliżej. Widzisz, coś narobił? Zepsułeś go, teraz świeci na biało. No tak, ale ja go nie zepsułem. To tyś coś z nim zrobiłeś i zmienił kolor z niebieskiego na żółty, a teraz jest biały. Ciekawe. Może jak rzucę nim jeszcze raz, to znowu zmieni kolory? Tak, albo go rozwalisz. Lepiej nie próbuj, szkoda, by było to taka ładna pamiątka. Pamiątka? To łupa, nie żadna pamiątka. Kompani ułożyli się obok ogniska, przygotowując się do snu. Wiatr przeskakiwał z rośliny na roślinę i grał spokojnie swoją pieśń. A właśnie, Blank. Zapomniałem o jednej rzeczy dotyczącej mieczy i w ogóle każdej broni. Pamiętasz miecz drugeta? Pamiętam, wesnął srebrną głosy. A pamiętasz, jak ten druget się do niego zwracał? Chyba same czy coś? No właśnie, zapomniałem ci powiedzieć, że ludzie przeważnie nadają imiona swoim broniom. On na przykład nadał swoją mieczowi takie imię. Z tą drogą trochę dziwne, dać takiemu potwornemu mieczowi kobiece imię. Dziwne, dziwnie, ale czy ten rycerz miał w sobie coś normalnego? Godryl nie ukrywał rozbawienia. Mm, masz rację, chyba nie. A ty dałeś imię na swoim sztyletom? No oczywiście! Złodziej usiadł z wrażenia i wyciągnął swoje narzędzie zbrodni. Ten nazywa się Sakforozprówacz, a ten tutaj przybliżył drugi sztylet do ogniska nazywa się wyciągacz. Ale one wyglądają tak samo Jak ty je rozróżniasz? Tak samo? Chyba kpisz, są zupełnie inne Podobnie jak moje wytrychy Godir wydobył z kieszeni Kubraka Kiść przeróżnych kluczy Też je nazwałem Ten tutaj, pokazał Nazywa się otwieracz, a ten Skarbowy pełzacz Następne nazywają się Złodziej nagle zamil No jak? Cicho, posłuchaj Lang zmarszczył brwi i wydężył słuch. No ale co, wiatr wie to chyba... Ci. Kieszonkowiec chował wytrychy i załapał za sztylety. Ktoś tu idzie! Pomimo tego, że Złotoki nic nie słyszał, poza szumem trawy kucnął i złapał za swój bezimienny miecz. Słońce zupełnie uciekło za horyzont, gdyby nie dziwny kamień i ognisko staliby w zupełnych ciemnościach. Po chwili wyraźnie było słychać, jak ktoś idzie w ich stronę, rozsuwając wysokie trawy. Mam pomysł, szepnął Godir. Kładź się na ziemi i udawaj, że śpisz. To tylko jedna osoba, weźmie ją z zaskoczenia. Obaj ułożyli się na ziemi, chowając swoją broń nieopodal. Osoba, która się do nich zbliżała, zaczęła poruszać się powoli i ostrożnie, kiedy była już bliżej. Za wysokiej trawy wychyliła się paskudna morda. Pobyjana twarz i długi zarost. Mężczyzna cały wynurzył się z haszy Miał poobdzierane ciuchy, a w ręku trzymał jakiś trąk. Godir zerknął na niego, udając, że śpi. Obleśny intruz z nieodwodną ekscytacją przyglądał się chłopakom, nachylił się nad plankiem i wymierzył w jego z głowę swoją prowizoryczną broń. Kiedy uniósł rękę gotowy do ataku, złodziej błyskawicznym ruchem kopnął w jego stronę palący się kij z ogniska. Mężczyzna krzycząc próbował ugasić swoje ubranie i nie wiedział nawet kiedy Godirz zdążył stanąć za nim i przestawić mu sztylet do gardła. -Blank wstał i trzebał się z trawi ziemi, jakby jego prezencja miała w tej chwili niebywałe znaczenie. Jeden ruch i będzie po tobie powiedział morderczym tonem rabuś. Flejtuch złapał Godira za nadgarstek, próbując wydobyć się z opresji. Jego walka wolaśnie nie trwała długo. Kieszonkowiec przywalił mu drugim sztyletem w głowę, a ten utracił przytomność. Było już późne popołudnie, kiedy przekrwione oczy Flejtucha otworzyły się i ujrzały dwóch młodzieńców stojących przed nim. Obaj mieli szlachetne rysy twarzy, które zdobiły uśmiechę satysfakcji. Jeden, o przedziwnych, długich włosach, opierał się o miecz wbity w ziemię, drugi stał z założonymi rękoma. Mężczyzna, który chciał ich okraść, siedział przywiązany do smajątnego drzewa na dużej łące. Znów próbował się wydostać. Bezskutecznie. Często robiłem sobie hamaki z roślin. Wiem, jak coś dobrze związać, powiedział Blank. Mów, kim jesteś? Mężczyzna splunął w jego stronę. — Idźcie do diabła! — Tak myślałem. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy ktoś bija ci nóż pod paznokcie? Niezbyt przyjemne, ale nie dajesz mi wyboru. Złodziej wydobył z zapazuchy sztylet. Blank przyglądał się całej sytuacji uważnie. Wcześniej pokłócił się z Godrym o metodę przesłuchania tego mężczyzny, ale po zapewnieniach, że do niczego tak naprawdę nie dojdzie, uległ. Rzeczywiście, zanim rabuś podszedł do Niechluja, ten wydał się przerażony. Dobra, wszystko wam powiem. Błagam, nie róbcie mi krzywdy. Powtórzę więc pytanie. Kim jesteś? Zapytał kieszonkowiec z diabolicznym wyrazem twarzy. Nazywam się Boel. Mężczyzna przełknął się klinę i należę do bandytów mieszkających w tym rejonie. Czyli chciałeś nas okraść? Zapytał naiwnie Blank. Oczywiście, że chciał nas okraść. Raczej by nie skradał się na nas z pałą w ręku, gdyby miał inne zamiary. A więc, Bohel, jak chcesz, żebym cię zabił? Szybko czy powoli i boleśnie? Nie, proszę, zrobiłem co tylko każesz, N nie zabijaj mnie. Badyta prawie zaczął płakać. Dobra, nie zabiję cię, gnido, ale mam dwa warunki. Zrobię wszystko, mów mi zaraz, gdzie jest wasza siedziba i ilu was tam jest. Godir schował sztylet. Nasza kryjówka jest na południe od wieży światła. Cała grupa razem ze mną liczy 20 osób. Mm, na południe od czego? Znów zapytał Blank. Wieża światło to taka wieża pomiędzy górami. To z niej co pewien czas wydobywają się te cholerne błyski. No dobra. Teraz druga rzecz. Przekaż swoim śmiesznym towarzyszom, że wielki Godir z klanu wężownika oszczędził ci życie. Zrozumiano? Rozumiem. Złodziej w mgnieniu oka skierował swój sztylet ku twarzy pojmanego. — Co rozumiesz? — krzyknął. Medyta wydusił się siebie przerażony. — Rozumiem, że, że Wielki Godir z kranu wężownika oszczędził mi życie. — Zgadza się <grym> — zaśmiał się Wielki Godir. — Dobra, Blankość, zbieramy się. Młodzieńcy pozabierali swoje pakunki z ziemi i powoli ruszyli do dalszej drogi. Jednak przerażony Bohel przerwał im wyprawę. — Ale zaraz! Nie uwolnicie mnie? Mówiłem, że oszczędzamy ci życie. Nie, że cię uwolnimy, powiedział Godir. Żegnaj, krzyknęli razem. Wieczorem, następnego dnia młodzieńcy dotarli do podnóża gór. Rzeczywiście pomiędzy wzniesieniami dumnie stała kamienna wieża, prawie sięgająca chmurą. Przypominała ogromną latarnię morską, chociaż problem był w tym, że w najbliższym rejonie nie było żadnego morza czy oceanu. Zabójcza dla potworów latarnia, tajemnicza, magiczna góra. Wieża światła, osłonięta ostrymi szczytami, była już blisko. Kompani złączeni przez przeznaczenie wstali wcześniej niezwykle. Zanim następny dzień się rozpoczął, pokonywali kolejne kamienne półki. Przed zachodem słońca znaleźli się na szczycie. Widok na bezchresną mudarię był wynagrodzeniem za ich trudy. Pomarańczowe światło znikało za horyzontem, a wszystkie odcienie zieleni były rozrane po ziemi. Jakby Bóg natury wylał na świat wszelkie rośliny tylko po to, aby tego dnia młodzieńcy mogli je ujrzeć i podziwiać bez końca. Dla Blanka ujrzenie świata z tej wysokości było nagrodą samą w sobie. Godir zaś pomyślał, że cała ta zieleń należy do wężownika i że nikt im tego nigdy nie odbierze. Naturalnie zejście z góry było znacznie łatwiejsze niż wcześniej się wejście na nią. Późnym popołudniem złodziej biegał wokół wieży, próbując znaleźć wejście. Walił w ściany, wyklinał wszystkie stworzenia i boskie kreacje. Kiedy rabuś się zmęczył, rozkazał Blankowi robić to samo co on i chociaż ten nie wiedział w tym większego sensu, zgodził się. Dla przyjaźni. Na jednak tracił energię. Pomimo gruźb i próśb, wieża światła była nieustępliwa. Nikczemnie opierała się uderzeniem sztyletów, mieczy, pięści czy nóg. Bezczelnie stała, nienaruszona pomimo gradu kamieni i rzuconego jej ściany. Wieczorem Blank już zupełnie opadł z sił. Ziewnął i przeciągnął się, stojąc przy wieży. Był tak zmęczony, że unosząc ręce do góry, opadł na ścianę wieży. Wtedy, ku jego zaskoczeniu i urodowaniu Godira, kamienne płyty przesunęły się, odsłaniając wejście i schody prowadzące do góry. — Jest! Jest wejście, Blank! Jesteś genialny! Nie mam pojęcia, co zrobiłeś, ale to zadziałało! Wydał się podekscytowany Godir. Rozpętała się kłótnia o to, czy wejść do wieży teraz, czy kiedy nadejdzie poranek. Oczywiście złodziej chciał spendażować mury tajemniczej latarni teraz, Blank jednak uznał, że rozważniej będzie zaczekać na nowy dzień. Pomimo wymiany argumentów, podróżnicy nie doszli do żadnego wniosku. Złodziej zaproponował ugodę. Podejmą decyzję na podstawie wygranej w grze papier kamień, nożyce którą podobno wymyślił sam misz Delort, dzięki swojej wiedzy i sprytowi. Godir wyjaśnił zasady gry Blankowi i zagrali wymówili nazwę gry. Unieśli dłonie w powietrze i opuścili je ukazując wynik. Godir nożyce. Blank kamień. I tak oto kończy się kolejny rozdział historii przeznaczenia Dajksaru. Dziękuję za wysłuchanie i proszę o komentarz.